Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od ważnej informacji i przypomnienia dla kierowców. Do jutra w Polsce maksymalne ceny paliw nie ulegną zmianie. Do końca świąt wielkanocnych za litry benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,21 zł, a za litr oleju napędowego 7,87.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 Nieodpowiedzialność podczas lanego poniedziałku może zakończyć się mandatem. Śmigus Dęgus to tradycja, ale kultywowanie jej bez umiaru jest traktowane jak chuligaństwo. Przypomina rzeczniczka szczecińskiej Straży Miejskiej Joanna Wojtach. Straż Miejska prosi i przypomina, aby zachować w dyngusa umiar, nie oblewać kogoś wiadrami wody, nie wyrzucać płynu w woreczkach przez okno, nie wlewać wody dostających samochodów na czerwonym świetle, bo i takie przypadki się zdarzały, bo może to być potraktowane jako nawet wybryk chuligański zagrożony karą grzywny w postępowaniu mandatowym do 500 zł. Strażnicy miejscy nie mają zatem dziś wolnego. patrolują ulice zwracają szczególną uwagę na grupy młodzieży i w razie potrzeby interweniują. Co najmniej 13 osób zginęło w amerykańsko-izraelskim ataku w prowincji Teheran. Według irańskich mediów pocisk uderzył w budynek mieszkalny w mieście położonym na południowy zachód od stolicy Iranu. Izraelskie media informują, że celem ataku w nocy było 12 irańskich miast, w tym Teheran, Kom, Isfahan i Shiraz. Teheran tymczasem grozi odpowiedzią, jeśli Stany Zjednoczone uderzą w irańskie elektrownie i mosty. Amerykański prezydent zagroził zniszczeniem takich obiektów, jeśli Iran do jutra nie otworzy cieśniny Ormus. Donald Trump mówił jednak w telewizji Fox News, że porozumienie może zostać osiągnięte w każdej chwili.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 Jerozolima. To są aktualności jedynki. W nich teraz rada, by korzystać z ruchu podczas świąt. Po bardziej obfitych niż zazwyczaj posiłkach nasz organizm potrzebuje aktywności. Główny inspektorat sanitarny przypomina, ruch po jedzeniu sprawi, że poczujemy się lepiej. Siedzenie przy stole przez cały dzień na pewno nie sprzyja naszemu zdrowiu. Starajmy się nie przejadać i jeżeli tylko taka okazja się pojawi, wstańmy od stołu, wyjdźmy chociażby na spacer. Radził rzecznik GIS Marek Waszczewski. Naszym słuchaczom życzymy oczywiście jak najmniej przypadków przejedzenia i jak najwięcej zdrowego ruchu podczas drugiego dnia świąt wielkanocnych. A lany poniedziałek będzie wietrzny i deszczowy. Przylotne opady możliwe dziś w większości regionów, a na północy i wschodzie mogą im towarzyszyć burze.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 Jak Państwo słyszeliście, pogoda raczej nas dziś nie rozpieści. Przelotne opady deszczu w połączeniu z silnym wiatrem mogą sprawić, że poczujemy, jakby było chłodniej niż wskażeł termometry, a na nich dziś w większości regionów zobaczymy od 10 do 12 stopni. Noc w Polskim Radiu 24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 w ogóle nie wiedział, że, mm. że może pójść w sport, że może, że może uprawiać. I, I moim zdaniem jego, jego największym sukcesem jest to, że dzisiaj żaden e, człowiek w Polsce tak nie powie, że nie wiedziałem, że w ogóle e, osoby z, z niepełnosprawnością może utrzymywać, u, uprawiać sport. Ja, ja, jest taka opowieść Janusza Rokickiego, to jest taki legendarny paralimpijczyk w pchnięciu kulą e, on pcha na wózku. Trzy razy zdobywał srebrny medal e, chyba. Ateny, Rio e, i Tokio.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 i Polska. No i tak rok po roku e, Łukasz e, sprawia, że raz, że w mediach jest e, obecny, że, że na przykład Paralimpijczycy mają swoją galę, właśnie e, gdzie rozdawane są statuetki Gutmanów, Gutmany na, na, na cześć twórcy ruchu e, paralimpijskiego, więc jest coraz lepiej, choć oczywiście daleko jeszcze do, e, do ideału. Ale myślę Michał, że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 a niektórzy w ogóle, więc żeby było sprawiedliwie, nie widzi nikt tam na boisku. I z pierwszym gwizdkiem cisza, bo oni muszą słyszeć przecież dzwoneczek w piłce, żeby wiedzieć, gdzie jest piłka. Muszą się nawoływać. Ten, który ma piłkę, krzyczy woj, woj, woj, żeby się nie zderzyć. I słuchaj, to jak grają Brazylijczycy, jak piłka chodzi od nogi do nogi, strzelają pod poprzekę, strzelają przewrotkami, po prostu to jest właśnie tak, że jak coś kochasz, kochasz piłkę nożną, to to, że straciłeś wzrok nie jest żadnym powodem, żeby przestać ją prawie. Na trybunach I... robią fale w milczeniu. Albo w momentach, kiedy się, kiedy wolno. Dokładnie to wyczuwają, bo zresztą Brazylia do igrzysk w Paryżu, na pięciu igrzyskach, nie tylko, że zdobywała złoty medal, ona nie przegrała meczu. I dopiero to się zdarzyło teraz w Paryżu. Ale poruszyłeś bardzo ciekawą rzecz o tym, że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 po prostu oddzielają etap sprawności od mnóstwa fantastycznych rzeczy, jakie spotkały po rozpoczęciu kariery sportowej. Bo to są igrzyska, wyjazd na jedne, na drugie igrzyska. To jest uznanie w domu, w swojej społeczności. Powiedziałeś takie mocne zdanie w pewnym momencie tej audycji, że dzisiaj właściwie to już jest tak, że jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, to już wiesz,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 sportem paralimpijskim, jak i y, olimpiadami specjalnymi, czy y, sportem niesłyszących, y, to na pewno oferta, która jest dostępna, natomiast no, ciągle za mało y, gdzieś widoczne są te y, przestrzenie, y, bo w, trafia do nas zbyt mało młodych ludzi, to też może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 no to żeby sięgnąć po jak najlepszy rezultat i no niestety często to nie idzie w parze. To jest taki czysty sport, o jakim marzył Baron Pierre de Coubertin. to kiedyś powiedziałeś Michał w kontekście Igrzysk Paralimpijskich. To nam trochę skomplikowało obraz ta historia dopuszczenia na nowo rosyjskich sportowców.